Jeżeli ktokolwiek pamięta to, co działo się tydzień temu, to mam nadzieję, że utkwiły ci w sercu i w pamięci słowa o tym, że powołani jesteśmy do, do wolności. Tak, dwie osoby pamiętają, bardzo się cieszę, że chociaż dwie. List do Galacjan 5,13 mówi, bo wy jesteście powołani do wolności. Ciąg dalszy tego wiersza mówi, tylko pod pozorem tej wolności nie pozwalajcie sobie na to, co jest niewłaściwe. Tak więc wolność nasza jest warunkowana. Biblia mówi wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje." Tak więc wyznacznikiem mojej wolności jest to, czy ta wolność jest w stanie dać zbudowanie i zachętę, a nie zgorszenie i zbulwersowanie moim braciom, siostrom, mojemu Otoczeniu. Ta wolność, o której pisał apostoł Paweł, do której powołał nas Bóg, paradoksalnie prowadzi do pewnej niewoli. Ale jest to niewola dobrowolna. Nazwaliśmy ją niewolą miłości. Jezus powiedział kiedyś do słuchaczy: Jeśli ktoś chce mnie naśladować, niech weźmie na siebie moje jarzmo. Jarzmo jest to narzędzie, które wkłada się na karki zwierząt po to, by ciągnęły narzędzia rolnicze albo wozy. Jarzmo często jest tak zbudowane, że para zwierząt musi być w tym jarzmie, aby równo ciągnąć. Jezus mówi o jego jarzmie. Jarzmo jednoznacznie kojarzy nam się z pewnego rodzaju zniewoleniem, ale przypominam i podkreślam, jest to Niewola dobrowolna. Jest to niewola miłości. Czytaliśmy kilka wersetów, szczególnie z pierwszego listu do Koryntian i dzisiaj również z tego listu przeczytam kilka miejsc. Rozdział 9, werset 19. Paweł pisał o sobie, chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać, aby zbudować aby dotrzeć z Chrystusem, aby dać dobre świadectwo. A zatem dostosowuję swoje życie, postępowanie, zachowanie do innych. Nie możemy powiedzieć, że inni nas nie obchodzą. To nie jest do końca prawdą. Oczywiście, jeżeli inni mają negatywne zdanie o naszym sposobie życia, w sensie, że w ogóle jesteśmy wierzący, no to tak, to nie powinniśmy się tym przejmować, no trudno, to jest już ich problem. Natomiast nie możemy powiedzieć, że zupełnie nas inni nie obchodzą. Obchodzą o tyle, o ile widzą jakość naszego życia. Obchodzą nas o tyle, o ile widzą czy nie widzą w nas Chrystusa. W tym kontekście jak najbardziej inni powinni nas obchodzić. Amen? Dostosowuję swoje życie do innych tak, by jak najmniej przeszkód stwarzać świadectwu o Chrystusie. Niezbawionym, a duchowej rodzinie, czyli kościołowi nieść jak największe zbudowanie i zachętę. Pierwszy do Koryntian 8.1, końcówka tego wiersza mówi, miłość buduje. Początek mówi, mamy właściwe poznanie, poznanie jednak na dyma. Jeżeli masz szeroką wiedzę i uważasz, że nie musisz czego robić, przemyśl, czy to będzie budować, czy też nie. Miłość buduje. I dlaczego? Dlatego, że, uwaga, jestem ważny, ale nie najważniejszy. Chodzi o mnie, ale nie tylko o mnie. I list ten kończy się piękną radą i kiedy dokonywałem wyboru tematu, kierunku kazania, pomyślałem sobie, o nie, tylko nie o tym. Tylko nie o tym, bo to jest to jest, jakie jest, zaraz usłyszycie. 16:14, No, ale nie mogłem się przestawić w żaden sposób na jakiś inny temat. Nie wiem, łatwiejszy, bardziej atrakcyjny. 16-14. Niech wszystko dzieje się u Was w miłości. Niech wszystko dzieje się u Was w miłości. Niech wszystko dzieje się u Was w miłości. Kochani, czy to jest w ogóle realne? No, powiemy, że tak, ale... Jestem pewien, że gdzieś przechodzą nas wątpliwości. Wszystko w miłości brzmi cudownie, ale czy nie zbyt cudownie? Czy to nie jest zbyt wysoki standard? A może też ten werset sprawia wrażenie takiego ckliwego. No mamy wszyscy być tacy względem siebie rozkrochmaleni, tacy... Oh, siostro, bracie, o. Oh. Jak cudownie, że Cię widzę. Jesteś. Czy o to chodzi? No, w naszym zborze na pewno o to nie chodzi, bo jeszcze nikt mi nie powiedział nigdy. Myślę, że to nam nie grozi, taka ckliwość. Chyba nie ona jest celem umieszczenia tego wersetu. A może kiedy przeczytałem ten werset, pomyślałem sobie, nie, no znowu o miłości. Były takie oklepane. Ciągle się o tym mówi, a tak naprawdę do tej miłości za dużo to nie ma w Kościele. Kto tak pomyślał? No nie przyznacie się, ja wiem. Nie dajecie się złapać na takie sztuczki. Powiem tak, mówienie o miłości zawsze obarczone jest ryzykiem. Jakim ryzykiem? No po pierwsze to temat wydaje się taki oklepany. No, a znowu, no dobra, jakoś to... Przetrzymamy. Owoc miłości, wiemy, tak, miłość wzajemna, miłość Boża. Wiemy, że te cztery rodzaje są, te tematy już były ileś tam razy wałkowane. No i też ryzyko polega na tym, że ktoś może Ci wypomnieć jej brak. Znaczy mi, temu mówiącemu. A, mówisz o miłości, tak? No, ja pamiętam, jak się zachowałeś wtedy. I co? Pouczasz innych? Hmm? A przypomnij sobie. No, nie byłeś uprzejmy, nie byłeś uśmiechnięty, nie rzuciłeś mi się na szyję, miałeś inne zdanie niż ja i wyraziłeś je zdecydowanie i tak dalej. I powiem Wam, że to może być czasem prawda. Tak mogło być i nie mogło. Tak pewnie bywało czasami, bywa. Więc ryzyko. Ale trudno. Liczę na Waszą miłość. Powiem Wam także że ludzie niekoniecznie pamiętają to, co im się mówi o Bożej miłości, i jestem przekonany, że to, co dzisiaj mówię, tak teoretycznie te wersety, to niekoniecznie będzie zapamiętane w jakiś szczególny sposób. Jako jedno z wielu kazań jeszcze na ten temat, to już nam się to w ogóle zlewa w, jakiś, w jakąś całość niejasną, nieokreśloną, która gdzieś w przyszłości bywała wygłaszana. Tak, niekoniecznie pamiętamy o tym, co się mówi o Bożej miłości, ale nigdy ludzie nie zapominają tego, co doświadczyli z Bożej miłości. Możemy zapomnieć o tym, co jest mówione, ale jeżeli doświadczymy Bożej miłości, to na pewno zostanie mocno zapamiętane. Zgadza się? Jeżeli doświadczymy bezpośredniej miłości Bożej, jest to doświadczenie przemieniające kompletnie życie. Jeżeli doświadczymy też miłości Bożej za pośrednictwem innych ludzi, pozostajemy pod jej wrażeniem, pozostajemy pod wrażeniem Bożej mądrości i tego, jak Bóg używa swoich ludzi. I list ten, pierwszy do Koryntian, zawiera najwspanialszy opis, poetycki opis miłości, nazywany jest hymnem o miłości. Wiem, że wszyscy wiemy, że ten hymn tu jest i pewnie od czasu do czasu czytamy, ale ja już bardzo dawno go tutaj w tym miejscu nie czytałem. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli sobie pierwszy list do Koryntian, rozdział 13 i przeczytali pierwszych osiem wersetów. Choć i reszta jest wartościowa, piękna, jednak dziś y, te osiem. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę.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 Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Ten fragment można podzielić na dwie części. Pierwsze trzy wersety mówią o różnego rodzaju aktywnościach ludzkich. O darach, o mocy wiary, o osiągnięciach, o poświęceniu, o zaangażowaniu. O niezwykłym zaangażowaniu. Rozdać całe mienie oddać swoje życie. I to wszystko może być niczym? I to wszystko, co uważamy za najwyższą możliwą ofiarę, jaką człowiek może złożyć, to może być niczym? Czy dociera do nas sens tej informacji? Wszystkie Twoje pieniądze, cały Twój dom, nawet Twoje zdrowie i życie, które ofiarujesz w jakimś celu, w jakiejś idei, nawet na Bożą sprawę, na Kościół, to wszystko może być niczym? o tym mówi ten tekst? Czy o tym mówi, czytaliśmy? Tak. Tak jest napisane. To wszystko może być niczym. Jak to w ogóle możliwe? To jest bardzo trudny fragment. Ja w ogóle zastanawiam się, jak to możliwe, żeby dać wszystkie pieniądze, czy nawet życie bez miłości? No Widocznie można. Może z jakiejś pasji? Może z chęci zaimponowania? Może z fanatyzmu? Może jeszcze z innego powodu? ale gdyby miłości nie miał. I teraz Paweł przechodzi do tej drugiej części, te wersety 4 do 8. Nasze wartościowanie całego życia i tego, co robimy, zostaje przeorientowane. Według tego, jacy jesteśmy, według tego, co jest w naszej postawie, w naszym postępowaniu i w naszej motywacji. Kiedy czytamy listy do zborów, nigdzie nie znajdujemy informacji o Pewnego rodzaju osiągnięcia danego zboru, kościoła, wspólnoty, które dzisiaj stanowią dla nas pierwszoplanową informację. Na przykład, jak duży macie zbór? A czy macie fajną grupę uwielbieniową? Jaki macie budżet? Jaki macie budynek? Jakie służby macie? Wiecie, to są najczęstsze pytania, jakie zadajemy, chcąc poznać jakiś kościół. W Biblii ani razu one nie są zadane przez żadnego apostoła, żadnemu kościołowi. Ani razu. Tak jakby apostołów w ogóle nie interesowały te, te widoczne osiągnięcia Kościoła, te imponujące czasami osiągnięcia. O, nas są setki, nas są tysiące. O, mamy wspaniałe i wielki parkik, większy niż przy Biedronce. A jakie mamy uwielbienie. Trzy zespoły na zmianę. Piętnaście grup dla dzieci. Budżet. Ha. No naszego pastora może na odrzutowiec jeszcze nie stać, jak niektórych w Ameryce. Ale ma niezłe auto białe, Więc w ogóle o takie rzeczy nigdzie apostołowie nie pytają, ani też nie są one wspomniane. Natomiast w każdym z listów jest pytanie o miłość, o cierpliwość, o wiarę, o dobroć, o wytrwałość, o świętość. Wiecie, można budować wspaniałe duchowe imperia, imponujące. Ale jeśli w tym nie będzie Bożych wartości, to się zwyczajnie pogubimy, zabłądzimy. A Bogiem naszym stanie się pieniądz. I sukces, i sława, i uznanie. O, ten brat tu ma 600 ludzi w zboże. Jego, słuchajmy uważnie, bo to jest autorytet. Ten ma tylko 30. Nie mówię o tym, żeby nie zwracać uwagi, czy nie patrzeć na tych, którzy są dalej, osiągnęli coś dzięki Bogu. Tak, to jest dobre, ale jeśli miłości bym nie miał, to wszystko jest niczym. To wszystko jest niczym. Wiecie, możemy rozbudować tą salę. Są takie zamiary. Możemy jeszcze wiele podjąć inicjatyw, akcji, poświęcić się. Ale Bóg patrzy na serce, Bóg patrzy do wewnątrz. I mam nadzieję, że ten fragment, taki bardzo ostry, tak mocno zarysowany, uświadamia nam, jak bardzo ważne jest to, aby wszystko u nas działo się w miłości. Taka moja definicja miłości, o której już wielokrotnie tu mówiłem, Brzmi tak, miłość ta Boża, ta agapę, to pragnienie i czynienie dobra innym. Czy to jest taka definicja, w której mieści się również Twoje zrozumienie miłości Bożej? Ona może nie jest kompletna, można dodawać, rozbudowywać, jasne, ale to jest chyba istotą, pragnienie i czynienie dobra innym. Ale miłość to też tęsknota. I dlatego na początku dzisiaj tego nabożeństwa zapytałem, czy tęskniłeś za kimś? Tym tygodniu. Oczywiście pytanie zmierza na podstawie psalmu, który też był cytowany, czy tęskniłem, tęskniłam za Bożą Obecnością, ale też czy tęskniłem za moją duchową rodziną. Czy tęskniłem za widokiem Waszych twarzy, czy tęskniłem za tym, żeby być w tym miejscu nie dlatego, że to miejsce jest takie fajne, ale dlatego, że zgromadzają się w nim fantastyczni ludzie. Wszystko niech się dzieje w miłości. Pan Jezus powiedział, po czym mam być rozpoznani. bo Przez wieki chrześcijanom przyklejano różne etykiety i w zależności od kręgu kulturowego i czasów rozróżniano chrześcijan na przykład po wyglądzie. Były takie czasy, kiedy chrześcijanie, ci purytanie nosili tylko ubrania w ciemnych kolorach, bo żywe kolory były nieskromne, ekstrawaganckie zwracały niepotrzebnie uwagę, więc nosiło się takie szaro, buro, czarne, ubrania, żeby absolutnie się gdzieś nie wyróżniać w żaden sposób. No, pamiętam te czasy, kiedy stający za kazalnicą o tym, też wspomniałem tydzień temu, musiał mieć marynarkę i to w kolorze czarnym. I krawat też najlepiej w kolorze czarnym. Jak był kolorowy, to już wzbudzał kontrowersje. Więc po tym poznawano chrześcijańskiego kaznodzieje i duchowość człowieka, że wchodził do zboru ubrany. Ciemny, najlepiej czarny garnitur, miał dużą, czarną Biblię pod pachą, siadał i w takim czarnym nastroju siedział przez nabożeństwo. Tak to wyglądało, i mówiono, jaki to duchowy brat, jaki poważny, jaki skupiony. I dziś wyglądamy trochę inaczej i to mi się bardziej podoba. Był czas, kiedy chrześcijan rozpoznawano na przykład po tym, że wyrzucali z domu w telewizory. Jeśli byłeś prawdziwym chrześcijaninem, to to nie miałeś, nie powinieneś mieć telewizora, bo inni bracia i siostry patrzyli na to z taką dezaprobatą. No jak to? Jak tak możesz trzymać w domu bałwana? Więc dochodziło do sytuacji, w których telewizory były zamykane w szafach, a kiedy goście wychodzili, szafa była otwierana i telewizja była oglądana. Pamiętam taką, taką historię, w domu pewnych chrześcijan oni oczywiście alkoholu nic, mieli pusty barek, no i w tym barku idealnie mieścił się telewizor. No więc właśnie, kiedy goście wychodzili, no to się otwierało barek i można było oglądać. I kiedy przychodzili, to się zamykało. Więc po tym poznawano chrześcijan, gdzie nie gdzie. No dzisiaj mamy takie duże telewizory, że już nie ma takiej szafy chyba, chyba że ścienna jakaś taka... Kościół czy chrześcijanie czasami potrafili się zagubić w tym, po czym mają być rozpoznawani. Po stroju, po tym, że nie chodzą na przykład do teatru czy kina, czy stroju kąpielowego nie założą gdzieś. No wiecie, po różnych, różnych takich zachowaniach, odmawianiu sobie pewnych rzeczy. Tymczasem Biblia mówi, wszystko mi wolno, tylko bądź rozsądny, bądź rozważny, nie daj się zniewolić, nie daj się zniszczyć. A jedynym znakiem rozpoznawczym, o którym mówił Pan Jezus, jest miłość wzajemna. Tak. Pragnienie i czynienie dobra. Dzieci, miłujmy nie językiem i słowem, lecz czynem i prawdą, pisał Jan w swoim pierwszym liście. Chciałbym, żebyśmy tą definicję, pragnienie i czynienie dobra oraz tęsknota próbowali dopasować do sześciu kręgów naszych kontaktów. Pragnienie i czynienie dobra oraz tęsknota. Tym pierwszym kręgiem jest krąg naszych najbliższych, nasza najbliższa rodzina. Małżeństwo, dzieci. I to jest stosunkowo łatwe, no bo wiadomo, że jeżeli tworzymy rodzinę, no to na ogół dlatego, że się kochamy. Gdy się rozstajemy, to za sobą tęsknimy. Nie jest to wielkim wyzwaniem, chociaż czasami, czasami bywają z tym również problemy i nie każda rodzina przetrwa próbę czasu. Drugi krąg, o którym chcę powiedzieć, to jest nasza rodzina duchowa, czyli Kościół. To środowisko, z którym utożsamiamy się, które łączy nas z powodu naszej wiary, przekonań, z powodu naszej pobożności, z powodu tego, że deklarujemy tworzenie wspólnoty. I tutaj również na ogół dajemy radę pragnieć i czynić dobro innym. I na ogół również towarzyszy nam pewnego rodzaju tęsknota za tym, żeby znów się spotkać. Oczywiście może nie, za, nie z każdym, bo nie z każdym znamy się na tyle blisko, nie o każdym też myślimy w tygodniu, nie jesteśmy w stanie o, o każdym myśleć, ale generalnie tęsknota za domem Bożym, za zgromadzeniami. Czy nam towarzyszy? Dobra, teraz się odwrócę i kto tęskni za moim widokiem? Ręka do góry. A, przyłapałem was. No i Kościół to jest miejsce, w którym musimy sobie okazywać dużo miłości, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Tak? To jest również cytat z Pisma Świętego, z listu Piotra, pierwszy list Piotra 4,8. No i czasami tak bywa, że popełniamy błędy, grzechy i miłość pomaga nam uporać się z tym, przezwyciężyć. Trzeci krąg naszego życia to jest krąg miejsca, w którym po prostu żyjemy Nasz dom, nasza ulica, nasze miasto, nasz region, w którym żyjemy. Czy miłujemy miejsce, w którym Pan Bóg dał nam żyć? Czy kochamy tą ziemię, w której Bóg nas postawił? Czy modlimy się o jej powodzenie? Czy zależy nam na tym, żeby Boże błogosławieństwo było wylewane na nasze miasto, na tą okolicę, na okoliczne wioski miasta? I czy robimy to dlatego, że miłujemy, kochamy ludzi, kochamy tą ziemię, bo wiemy, że wolą Bożą jest, abyśmy tutaj byli? Czy to nas motywuje? Tutaj jest też duże wyzwanie, abyśmy w taki sposób postrzegali to nasze miejsce, miejsce naszego życia. Kolejną kategorią, czwartą naszych kontaktów, tym kręgiem są osoby niezbawione. Czy naprawdę jesteśmy w stanie okazać im chęć czynienia dobra? I czy, no tu już się zaczynają pewne schody, czy w jakiś sposób tęsknimy za tym, żeby im złożyć świadectwo o Panu Jezusie, żeby im w jakiś sposób pokazać Bożą miłość? Czy tęsknimy za tym? Powiem wam, że ja nie zawsze. Szczerze. Chciałbym, ale często w ogóle o tym nie myślę. Ale jak mnie ktoś zapyta, powiem, no jasne. Oczywiście. Tylko jakoś tak niewiele robię w tym kierunku. Nie wiem jak ty. Niektórzy wiem, że robią więcej. Czy ta miłość Boża... Przejawia się w tym, że chciałbym tym ludziom w jakiś sposób pokazać dobro i, i tęsknię do tego, żeby, żeby z nimi poprzebywać. Chociażby po to, żeby może coś wnieść w ich życie, a może także dowiedzieć się, jak, w jaki sposób myślą, co jest ich problemem, co jest ich troską. Kolejny krąg, piąty krąg, który dotyczy naszego otoczenia życia, to są ludzie ubodzy. To są ci w szczególnych potrzebach. Nie chcę brzydko mówić margines, bo dzisiaj to tak już się nie mówi, osoby wykluczone, ale to są ci biedni, ci, którzy źle się mają. Czy mam to pragnienie, żeby nieść im dobro, czynić im dobro? A Czy tęsknię za tym? Od wielu lat mamy tradycję robienia tutaj świątecznych obiadów dla osób z zewnątrz. Wspaniałe wydarzenia, aczkolwiek towarzystwo, które tu przychodzi, nie jest łatwe. Nie wszyscy są łatwi, prawda? Zdarza się, że te osoby nie spełniają naszych standardów i oczekiwań, jeżeli chodzi o higienę osobistą. No niestety, nie spełniają. Niektórym z nas jest bardzo trudno przełamać się, żeby w to miejsce wejść, bo mamy jakąś tam swoją wrażliwość. I pytanie, czy mimo tego chcemy tym osobom czynić dobro? Czy mimo tego, że mieszkają w nieciekawym miejscu i jak się idzie do nich, to tu grzyb na ścianie, tu pajęczyny, tu czeszczące schody, jakaś zakopcona nora, czy chciałbym tej osobie pomóc, zanieść może paczkę żywnościową, może coś innego, dobre słowo. I to jest, wiem, trudne, czy za tym tęsknię. Wiem, że niektórzy tak. Niektórzy z nas może powiedzą, no ja nie mam powołania do tego. No okej, okay, dobrze. Nie musisz rzeczywiście mieć powołania do prowadzenia tej służby, zgadzam się z tym, ale... Czy to znaczy, że jesteś zupełnie zwolniony z działań na tą rzecz? Szósta kategoria ludzi, to będzie chyba najtrudniej, to są nasi wrogowie, nieprzyjaciele. I tu, żeby nie pływać, zacytuję wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z rozdziału 5. Mateusz 5, 43-48. Słuchaj uważnie. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz ojciec w niebie. Nieprzyjaciele. Wiesz, że masz nieprzyjaciół? Ludzi niechętnych tobie z powodu twoich przekonań, z powodu twojej wiary może nie zawsze się ujawniają, może w, w takim kraju jak nasz nie ma ich zbyt wielu, nie są zbyt silni, nie mają możliwości przeciwdziałania, więc jesteśmy w takiej pozycji pewnego przywileju, ochrony. Ale są to ludzie, którzy cię nie lubią, może krzywdzą, mają inne poglądy, a może cię nie lubią z innych powodów. I teraz wracamy do tego stwierdzenia, do definicji, którą podałem. Miłość to pragnienie i czynienie dobra. Czy gdy przypominam sobie osobę mi niechętną, która w jakikolwiek sposób wyrządziła, czy wyrządza mi krzywdę? I to jest bardzo ważne pytanie. Zidentyfikuj tą osobę, czy tę osoby. Czy mimo wszystko jestem gotowy, jestem gotowa przy jakiejś okazji wyrządzić jakieś dobro? Uczynić coś dobrego? Czy jest to zbyt trudne? I już nawet nie będę się pytać, czy tęsknię za tą osobą, tymi osobami, bo, bo to już w ogóle jakby jest spoza... Wydaje nam się poza zdrowym rozsądkiem, jak można tęsknić za nieprzyjaciółmi i wrogami. No, bardzo ciężkie, ale czy tęsknię za tym, aby okazać im miłość? Czy chciałbym, żeby były takie okazje, abym mógł pokazać im Bożą dobroć, mimo tego, co mi robią? W dzisiejszych czasach możemy mieć wielu nieprzyjaciół. My tu na prowincji żyjemy w takim spokoju, względnym spokoju. W większych miastach lub też w krajach na zachód od nas dokonuje się Pewna kulturowa i mentalna rewolucja, rewolucja obyczajowa trwa już wiele lat i postępuje, czy nam się to podoba, czy nie. I to dzieje się również powoli w naszym kraju. Coraz aktywniejsi są różnego rodzaju ateiści. No, każdy ma prawo być ateistą, ale niektórzy stają się bardzo aktywni w zwalczaniu Kościoła. W wielu krajach funkcjonują prześladowania, strukturalne prześladowania Kościoła firmowane przez publiczną władzę, za jej głośnym lub cichym poparciem. U nas dzięki Bogu tego nie ma. Na ulicę miast, również i naszych, tych większych miast w Polsce wychodzą coraz bardziej agresywni różni manifestanci. Spod znaku różnych kolorów. Wiecie o czym mówię. Kolory od brunatnego do kolorów tęczy, przez czerwony i jeszcze jakieś inne kolory które coś mają znaczyć i symbolizować. I te grupy, ci manifestanci coraz bardziej zdecydowanie wypowiadają się przeciwko temu, co dla nas jest na przykład ważne, święte, istotne. I co z nimi? Czy cieszymy się, jak policja ich pałuje i mówimy, mają za swoje? Po co podskakiwali? Czy też mówimy, Boże, co ja mógłbym zrobić, żeby ci ludzie patrząc na mnie nie mieli tak złego zdania o Tobie? żeby mógł ten Miecz nienawiści wytrącić z ich ręki. Co ja mogę zrobić? Co ja mógłbym zrobić? W jaki sposób mógłbym okazać im dobro i miłość? Czy jest jakiś sposób? Być może my tu, na naszej prowincji, takich możliwości zbyt wielu nie mamy, a chociaż niech wszystko dzieje się u was miłości.